Chciałbym się podzielić z wami swoimi przemyśleniami na temat studiowania objawienia, studiowania powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Właściwie chciałbym was zachęcić do tego, żebyście to sami robili, żebyście brali tą księgę, nie bali się jej, brali księgi prorockie, nie bali się ich, czytali je, zgłębiali i poznawali naszego Pana od tej strony. Pewnie Paweł wielokrotnie opowiadał wam o różnych atrybutach Boga, o różnych jego elementach Jego charakteru. Myślę też, że wielokrotnie o Jezusie Chrystusie, o Jego atrybutach, które w Nim są i które są w jakiś sposób pokazane przez cały pryzmat Nowego Testamentu, ale także w Starym Testamencie. Ja bym chciał dzisiaj pokazać, dlaczego musimy patrzeć na tą księgę i dlaczego musimy ją studiować, ją zgłębiać. Bo tam jest według mnie tak dużo charakteru Chrystusa pokazanego, tak dużo charakteru Boga, że nie możemy dzisiaj jako Kościół ominąć tego tematu bokiem. Wiecie, dzisiaj jest trochę tak, zanim zaczniemy czytać Słowo Boże, spróbuję taką krótką historię na temat tego, jak to jest dzisiaj ułożyć, taką szybko właściwie. Dzisiaj jest trochę tak, że ufamy wielu różnym rzeczom, jeśli chodzi o powtórne przyjście Jezusa Chrystusa albo w ogóle koniec świata, jak to się tak szumnie nazywa. Na pewno wielu z was y, słyszało o roku 2012 i o tym, o przepowiedniach Majów, y, jakichś innych dziwnych przepowiedniach. Świat od wieków był pełny takich rzeczy. Przez wieki, przez tysiąclecia, y, setki lat tak, przechodził ten temat. I jak się pojawiała jakaś taka dziwna data, albo dziwna sytuacja na świecie, albo pojawił się, nie wiem, Napoleon, albo Hitler, to ludzie już mówili, no to już będzie koniec świata, już jest koniec, wszystko jest zamknięte i tak dalej, i tak dalej. I tak samo było teraz. Był rok 2012, przepowiednie, pełne, pełny internet, mnóstwo filmów różnego rodzaju na ten temat, tak? a tylko żaden nawet nie dotknął tego, co jest w objawieniu. Nawet nie dotknął tego, co Pan Jezus sam mówił o przyjściu swoim powtórnym. A myślę, że jako Kościół mamy tak wiele różnych rzeczy, które pokazują nam powtórne przyjście Jezusa, że jak wczytamy się w to, to przestaniemy błądzić, przestaniemy się zachwycać jakąś datą, jakimś filmem albo jakimiś książkami, które o tym mówią, bo będziemy znali po prostu prawdę na ten temat i będziemy w stanie rozpoznać ten czas. Wiem, że bardzo często, właściwie chyba co tydzień macie, tak? Wieczerze pamiątkę, Paweł, prawda? Właśnie. I ja dzisiaj chciałem od tego zacząć. My wczoraj rozmawialiśmy o Pamiątce Pańskiej, o Wyczerzy, zgłębialiśmy ten temat z braćmi, i siostrami. I chciałbym wam pokazać, z wami się tym dzisiaj podzielić też, bo myślę, że jest to ważne i mi się to tak połączyło, szczególnie dzisiaj gdzieś tam myśląc sobie już jakby po całej społeczności naszej na ten temat, że chętnie wam to przekażę, po prostu to, co jest w moim sercu. Chciałbym wam pokazać, że w pamiątce, oprócz tego, co świętujecie, oprócz tego myślenia o sobie, o swoich grzechach, o tym, czy jestem czysty, godny stanąć przed Panem. Oprócz tego, czy y, wspominamy śmierć Pana Jezusa, bo to też są ważne rzeczy, to wszystko jest ważne. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że tu każdy element wieczerzy jest istotny. To nie ma tak, że jeden jest ważniejszy nad drugi. Każdy ma swoje znaczenie. Oprócz tego, że y, wspominamy, czy myślimy o tym, że jesteśmy braćmi, i wieczerza, to, że bierzecie chleb, że bierzecie wino, jest też jednocześnie pokazaniem, że jesteście jednym przed Panem. I to nie tylko duchowo albo w jakichś tam myślach, tak? czyli tam w jakichś astralnych przestrzeniach. Nie, tu na ziemi, teraz, w tym miejscu, w Wejherowie, czy gdziekolwiek się zgromadzacie. Jeżeli się zgromadzacie, spożywacie wieczerze, jesteście braćmi, jesteście jednością. I też musicie to wyrażać. I też musicie tym żyć. Ale też jest aspekt powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I spróbujemy dzisiaj dotknąć tych tematów, a ja spróbuję was, wam pokazać, że Pan Jezus, dając nam tą pamiątkę, pokazał nam też, że trzeba o tym pamiętać, że On wróci. Że to nie jest tak, że zamknięta wieczerza, koniec, już nic się więcej nie wydarzy. Nie. On pokazał też przyszłość. On pokazał, że wróci, że znowu będzie z nami spożywał tą wieczerzę i pojawia się pytanie, czy biorąc wieczerzę, przystępując do niej, jesteś gotowy, chcesz przyjąć z Nim wieczerze wtedy, kiedy wróci? Czy jesteś gotowy na to, czy twoje serce jest tak poddane Panu, takie pokorne, takie oddane zupełnie, że oczekujesz tej wieczerzy wtedy, wtedy, kiedy On wróci? Czy oczekujesz Jego przyjścia? Czekasz na nie z utęsknieniem, tak jak pierwszy Kościół czekał, aby z Nim wieczerzać wtedy właśnie, aby z Nim być aby radować się Jego obecnością, aby wychwalać naszego Pana, aby w świątyni Boga Żywego wychwalać Boga Żywego. Pozwólcie, że przeczytamy najpierw z Ewangelii Mateusza, potem z listu do Koryntian i chciałbym wam te wersety pokazać i dotknąć tego tematu z wami. Na pewno znacie, bo jak nie Ewangelię Mateusza, to pewnie list do Koryntian czytacie przed wieczerzą, a jak nie, to jeszcze jakieś inne fragmenty na ten temat. Weźmy dwa i Dwa, dwa zobaczmy. Tak? Pierwszy to będzie Mateusz, 26 rozdział. I tak może cały, cały kawałek przeczytajmy. Może to będzie za dużo trochę, ale, ale przeczytajmy, przypomnijmy to sobie. Od 17 wersetu. W pierwszy dzień prześników uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali Go, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Ci Paschę do spożycia? A on odpowiedział, idźcie do miasta, do pewnego człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mój mówi, mój czas jest bliski. U ciebie będę obchodził paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im nakazał Jezus i przygotowali paschę. Kiedy nastał wieczór, usiadł za stołem z dwunastoma, a gdy jedli powiedział, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. I bardzo zasmuceni zaczęli pytać jeden po drugim, czy to ja, panie? A on im odpowiedział, ten, który macza ze mną rękę w misie, on mnie wyda. Syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane. Ale biada człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, zapytał, czy to ja, mistrzu? Odpowiedział mu, ty sam to powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Ale mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie mego Ojca. My często jak czytamy jakieś fragmenty z Nowego Testamentu, mówię tutaj my, bo ja też, przyznaje się do tego bezbicia. Różne rzeczy pomijamy. W tym roku, jak byliśmy w ustroniu na obozie, to brat Bernard zwraca uwagę, że czasami otworzy, czy zawsze otworzy Nowy Testament, jest werset i on ten werset potrafi z tego ułożyć kazanie. Potrafi powiedzieć tak dużo treści płynącej, że aż trudno jakby pominąć ten werset. Tak? A mi się czasami przeleci ten werset, nawet go nie zauważy i no był. no był, nie pamiętam do końca, co tam było w tym wersecie. Coś jest napisane. I tak samo dzisiaj chciałbym wam pokazać, że przeczytaliśmy wiele wersetów. Te wersety wszystkie są cenne. Żaden nie jest cenniejszy. Każdy jest cenny tutaj. Na temat każdego można coś powiedzieć. A ja wam zwrócę uwagę tylko na jeden. Na ostatni. Jeszcze raz go przeczytam. Ale to jest 29 werset tego 26 rozdziału. Ale mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie mego Ojca. Wsłuchajcie się w ten werset. To jest zapowiedź. To jest zapowiedź tego, że po pierwsze Jezus wróci i tego Kościół musi być świadomy. Po drugie zapowiedź tego, że będzie z nami wieczerzał, a my z Nim. I tu rośnie już masę różnych pytań. Ja nie na wszystkie bym chciał dzisiaj odpowiadać i nie wszystkie chciałbym pokazywać. Wiele pewnie, może słyszeliście kazania na ten temat, może, może nie, może będziecie słyszeć, może kiedyś przyjdzie okazja powiedzieć coś na ten temat więcej. Natomiast ja dzisiaj tylko chcę dotknąć tego, że mamy być gotowi na powrót Jezusa Chrystusa i że to nie jest zabawa, to nie są filmy, to nie jest książka science fiction, to nie są żarty, to jest prawda, objawiona przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli tu objawił w tych wersetach, że będzie musiał być wydany za nas i będzie musiał pójść na krzyż, to tu na końcu powiedział, że wróci i, do, i wtedy będzie z nami spożywał wieczerze. Zgłębcie te wersety w sercu swoim, głęboko tam, czy jesteście dzisiaj gotowi na to, że Jezus Chrystus wraca. On może wrócić jutro, może za dwa tygodnie wrócić, może za rok wrócić, za sto lat ale wróci, to jest pewne. Czy wasze, wasze serce, kiedy stajecie do pamiątki, kiedy bierzecie ten chleb, kiedy pijecie z tego kielicha, czy wasze serce zgłębia to i czy patrzy na to, czy patrzycie na to, czy patrzymy, że chcemy bardzo, z całą siłą, gorąco pragniemy tego, by nasz Pan wrócił, żeby przyszedł do nas, żeby nas zabrał, żebyśmy mogli z Nim wieczerzać żebyśmy z Nim byli. Pozwólcie, że teraz Koryntian przeczytam. Też pewnie znane słowa. To jest pierwszy list do Koryntian. Jedenasty rozdział i szesnasty werset. Nie będę może czytał całego kawałka. Przeczytam tylko... Samą kwintesencję tego, co chcę powiedzieć, czyli moment podzielenia się przez Pana Jezusa i moment, w którym Paweł tutaj opowiada o tym, że Jezus wróci. To będzie od 24 wersetu do 26 może. A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę.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 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Jesteśmy Kościołem. Jeżeli stajesz do wieczerzy, jeżeli dzielisz się tym chlebem, dzielisz się tym winem, pokazujesz braterstwo między to była Twoim bratem, Twoją siostrą, jeżeli zwiastujesz śmierć Pana Jezusa, to pamiętaj też, że zwiastujesz Jego powtórne przyjście. Że to... Co było tam napisane w Mateuszu, to co jest napisane w Koryntianach, to nie są przypadki. To nie jest tak, że Paweł się pomylił, poleciała mu ręka i za dużo napisał, albo ten, kto, komu był dyktowany list. To jest pewne. Tym żył pierwszy kościół i myślę, że my, jako Kościół tych czasów też tym powinniśmy żyć. To bardzo wiele rzeczy nam rozwiąże, bardzo, bardzo wielu rzeczach nam też pomoże bo spowoduje, że nie będziemy błaho przechodzić nad tym, co się dzisiaj dzieje na świecie. tak? Nie będziemy błaho przechodzić nad tym, co się dzieje w Kościele, tylko będziemy chcieli badać, badać i sprawdzać, patrzeć, czy to już jest ten czas, a może jeszcze nie. Będziemy też chcieli badać swoje serca, czy jesteśmy gotowi na to, żeby stanąć przed Chrystusem i razem z Nim przystąpić do wieczerzy. Czy nasze serce jest już takie gotowe, takie, takie rozgrzane tym oczekiwaniem, Czasem Biblia łapie takie słowa. Wczoraj między innymi jedno z takich słów dzieliłem się z braćmi, o tym, że jedno ze słów, które jest dotyczące związane z wieczerzą właśnie, nie pamiętam teraz, czy to jest. Tak, to jest też w Łukasz, to w Łukasza, tam gdzie, nie, tam gdzie nie czytaliśmy akurat, tam są takie słowa Pana Jezusa, który idąc na ostatnią wieczerze, mówi gorąco pragnąłem. Mnie te słowa uderzyły, jakie czytałem. Bardzo mocno, tak? bo miałem kiedyś taką wieczerzę, którą bardzo przeżyłem, która wyryła we mnie aż w sercu to gorące pragnienie spożycia wieczerzy. To nie była taka wieczerza, wiecie, wziąć, wypić, zjeść i, i pójść. Tam, tam była potrzebna rzeczywistość. Tam, tam była rzeczywistość. Tam był Chrystus po prostu w tym wszystkim i tam było gorące pragnienie. I teraz te słowa gorąco pragnąłem, to co Jezus mówi do uczniów, gorąco pragnąłem z wami spożyć tę Paschę. Czy my dzisiaj myślimy o tym, że nasz Pan Jezus wróci, znamy te słowa o tym Jego powrocie, czy znamy Go z Księgi Objawienia? I czy gorąco pragniemy powrotu takiego Chrystusa? I chciałbym z wami dosłownie kilka fragmentów, właściwie to dwa z Księgi Objawienia, ale zanim przeczytamy, chciałbym wam powiedzieć to, co przed wielu laty gdzieś ja przeżyłem dotykając ksiąg, ksiąg prorockich, dotykając Księgi Objawienia. Był taki czas, że bałem się tych ksiąg, że nie chciałem ich czytać. Szczególnie Księgi Ezechiela nie chciałem czytać. To była dla mnie bardzo trudna księga. Nie dlatego, że jest bardzo opisowa i dużo tam jest takich, takiej treści głębokiej w tym, w tym opisie Ezechiela, ale dlatego, że bardzo się interesowałem rzeczami, powiedzmy takimi, nie wiem, nadprzyrodzonymi, UFO, jak byłem młodym człowiekiem, jakimiś takimi rzeczami science fiction i tak dalej, i tak dalej. I jeden z popularnych autorów takich treści przerobił księgę Ziechela na powrót kosmitów na Ziemię, czy tam jak, jakkolwiek to nazwać. I bałem się tej księgi. Za każdym razem, jak brałem ją do ręki, to widziałem to samo, co wcześniej. Widziałem te statki kosmiczne, te okręgi, jakieś tam błyskające światła, różne rzeczy. Wiele lat potrzebowałem, żeby Bóg wyleczył to spojrzenie. Ale wyleczył. Wyleczył i dzisiaj powiem wam jedno. Jest to jedna z najcenniejszych ksiąg, jaką znam. I zachęcam was do tego, żebyście Księgę Jezjehela przeczytali. To nie jest księga o folutkach, to nie jest księga o statkach kosmicznych. To jest księga o Bogu, o Jego tronie, o zwierzętach, które są przed tym tronem, o dziwnych postaciach o stworzeniach, które mają oczy dookoła głowy. Te same stworzenia spotkacie w, czwartej, w czwartym rozdziale Księgi Objawienia, dokładnie te same. Może Ezechiel trochę lepiej je opisał, wydaje mi się, tak jak patrzę na opis Jana i opis Ezechiela, to uważam, że Ezechiel bardziej skupił się na tym opisie, dużo więcej pokazał. Natomiast to jest bardzo cenna księga. Nie wiem, czy czytaliście Objawienie, czy czytacie, czy chociaż raz w roku jest to księga miła waszemu sercu, czy jest to księga, której dotykacie w swoich rozważaniach, czy może na jakiejś grupie hmm, czytujecie ją. Ja chciałbym wam powiedzieć, że to jest księga, która nie powinna odchodzić sprzed waszych oczu. Nie dlatego, że jest fantastyczna, że jest jakaś wspaniała. Nie, tam natkniecie się na trudne rzeczy. Tam natkniecie się na rzeczy, których nie zrozumiecie prawdopodobnie. Ja ją czytałem już wielokrotnie i wydaje mi się, że dalej mnóstwa rzeczy nie rozumiem. Yy, czytałem różnych autorów, którzy tą księgę próbowali w jakiś sposób zinterpretować i różnią się od siebie bardzo niektórzy, nawet czasami diametralnie. Wydaje się, że no, księga jak księga, no, 21 rozdziałów bodajże, tak, czy dwa, już nie pamiętam teraz. Yy, trochę treści, czymś się ona różni od... Ewangelii Mateusza na przykład. A jednak interpretacje są bardzo różne. Ja bym zachęcał was i prosił, żebyście nie czytali interpretacji. Żebyście wzięli tę księgę i zaczęli ją studiować pod kątem waszego Pana, Jezusa Chrystusa, który wraca, który przyjdzie, który zapowiedział swoje przyjście. Być może nigdy nawet ci przez myśl nie przeszło, żeby ją przeczytać. Ale ja cię zachęcam, teraz przeczytaj. Poznaj tą księgę, zobacz, co tam jest napisane. Przeczytaj ją raz, drugi raz, trzeci raz. Poznaj swojego Pana, który nadchodzi, bo tak będzie wyglądał Pan Jezus, kiedy wróci. Taki będzie. Pozwólcie, że przeczytam początek księgi objawienia. To tak, żeby was zachęcić, żeby, żeby było łatwiej. Już będzie początek. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma stać się wkrótce. A on to ukazał i posłał przez swojego anioła, swemu słudze Janowi, który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem, pierworodnym z umarłych, władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Tu bym zatrzymał się. Zobaczcie, kilka słów tej księgi, a można by tu całe kazania mówić na temat każdego z wersetów. A to tylko początek, to są tylko pierwsze słowa tej księgi. I uwierzcie mi, że dalej jest dużo ciekawiej. I tu nie chodzi o atrakcję. Tu chodzi o to, że im dalej czytacie, tym bardziej znacie swego Pana. I to nie będzie, wiecie, święty Mikołaj, jak to się często myśli, nie? że Kościół, nie wiem, tak mi się wydaje, Kościół dzisiaj czeka trochę na Boga świętego Mikołaja. Przyjdzie, weźmie nas stąd, da nam lepsze samochody, da nam lepsze domy, da nam lepsze budynki, będzie nam lepiej, będzie nam przyjemniej, będziemy mogli sobie fajnie spędzać czas, będziemy sobie robić grilla, będzie miło. Ja bym chciał wam powiedzieć, że tak nie, nie będzie tak. Przeczytajcie tę księgę, bo zobaczycie, że tu nie o to chodzi. W jednym z słów tych, które przeczytałem przed chwilą, jeżeli byście zgłębili, jest napisane coś takiego. I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swego Ojca. My tam będziemy dla Boga Ojca. Tak jak Bóg sobie to przewidział na samym początku, to do tego wróci. Może się okazać, że wasze dotychczasowe przemyślenia na temat powrotu Pana Jezusa będą inne niż to, co jest tu napisane. I tym bardziej zachęcam was, żebyście przeczytali. Nawet jeżeli zderzycie swój światopogląd z jakimś, z, z tym tutaj, stąd, tak, prawdziwym. I jeżeli się okaże, że jest inaczej, że myśleliście niewłaściwie, to przeczytajcie, bo warto. Naprawdę warto, warto sięgnąć po tą księgę. Jeszcze jedne, jeszcze jedne słowa z Księgi Objawienia, z 14 wersetu, też pierwszy rozdział, a właściwie z 13. A pośród tych siedmiu świeczników widziałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jego jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do, stu, do jego stóp jak martwy i położył, i położył na mnie swą rękę, mówiąc, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Popatrzcie na te słowa. Czy znacie Jezusa Chrystusa takim? Czy skupialiście się głównie na tym, co fajne? Czy tak jak Pan Jezus kiedyś powiedział do Żydów, nie przyszliście mnie oglądać dla moich cudów czy innych rzeczy, tylko dlatego, że się najedliście? Pan Jezus pokazuje, czy Jan pokazuje nam tutaj Boga, pokazuje nam Jezusa Chrystusa, który wraca. Ja bym chciał, abym abyśmy wszyscy jako Kościół mieli te słowa zawsze przed oczami, żeby one były żywe dla nas, żeby były prawdziwe, żeby były takie pełne, żebyśmy gorąco pragnęli powrotu takiego właśnie Pana, tego, który nad nami będzie królował, tego, który będzie nas dotykał, który będzie nas przemieniał, tak jak pisze w liście do Kościołów w tym właśnie objawieniu, że uczyni z nas filary Świątyni Boga Żywego, że da nam nowe imię, że wypisze na naszych czołach nowe imiona. Mamy oczekiwać właśnie tego i tego oczekiwał pierwszy Kościół. Tym bardziej my. Zobaczcie, tam w tych pierwszych słowach jest napisane macie to objawienie, bo czas jest bliski. Dzisiaj Kościół albo świat powie, no dobra, minęło 2000 tysiące lat, ten Jezus nie przyszedł, nic się właściwie nie dzieje, jest tak jak było, żenimy się, jemy, pijemy, umieramy, nic się nie zmienia jest stała. Jacyś tam naukowcy mówią, że słońce wybuchnie za parę miliardów lat, więc właściwie naszego pokolenia to kompletnie nie dotyczy. Ziemia w miarę się trzyma. No jeżeli jakiś będzie efekt cieplarniany albo jakieś problemy ze środowiskiem, to dopiero przyszłe pokolenia to zobaczą. Więc my na luzie, spokojnie możemy sobie żyć. Nie, nie możemy sobie żyć spokojnie, nie możemy żyć na luzie, nie możemy czekać, dlatego że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. I może przyjdzie za naszego życia. Jeżeli tamci czekali, to tym bardziej my czekajmy. Tym bardziej my spodziewajmy się powrotu naszego Pana. I zgłębiajmy to, co On mówił sam o swoim powrocie. To, co pokazał Janowi. Co więcej, w księgach Starego Testamentu, w prorokach Joelu, Izajaszu, Jeremiaszu, Sofoniaszu, księdze Amosa, której byście księgi nie dotknęli, czy w księdze Ezechiela odnajdziecie masę rzeczy, które dotyczą tego dnia, tego jednego dnia, ten dzień nazywa się Dniem Pańskim albo Dniem Gniewu Pańskiego. Cała Biblia jest przeszcona tym, że ten dzień nastąpi. Jeżeli świat wam mówi, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, wszystko jest okej, okay, jest stała. Nie, nie ma żadnej stałej. Stałą jest jedna rzecz tylko, to, że Dzień Pański nadchodzi i on będzie na 100%. Jeżeli Bóg wypełnił wszystkie swoje zapowiedzi wcześniejsze, to na pewno wypełni to. A my jako Kościół, przychodząc do wieczerzy, którą dzisiaj będziemy pewnie spożywać, zwiastujemy jego powtórne przyjście, to, że on wróci. Ostatni werset, który chciałbym przeczytać, to trzeci rozdział objawienia, dwudziesty werset. To jest fragment listu do Laodycei. Ostatni list do zboru w Azji, Kończy się takimi słowami, no może nie kończy się, bo tam jeszcze chwil, jeszcze dwa wersety są, ale to jest jeden z ostatnich wersetów. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. I wróciliśmy do tego samego, od czego zacząłem, od wieczerzy. Wracamy do wieczerzy. Pan Jezus zapowiada, że jeżeli ktoś usłyszy jego głos, to, że on puka, to, że czeka, to, że nas woła, to spożyje z nami wieczerze. Tak jak sam zapowiedział, nie będę z wami spożywał owocu tego, ani tego chleba, do czasu, aż spożyjemy to razem w Królestwie Niebieskim. I chciałbym, żeby te słowa zachęciły was do tego, aby studiować Księdze, Księgę Objawienia. Aby te słowa zachęciły was do tego, żeby za każdym razem, jak sięgacie po kielich, jak sięgacie po chleb, Żebyście też myśleli o tym, że Pan Jezus wraca. I czy wasze serce, czy wasze myśli, czy wasze dążenia, czy wasze życie jest przejawem tego, że Pan Jezus wraca? Czy świat, jak na was patrzy, to może powiedzieć, że po tym człowieku widzę, że Chrystus na pewno wróci, że to jest pewne. Pamiętajmy o tym i zgłębiajmy te słowa. Niech te słowa w naszym sercu kwitną, dojrzewają, i zacznijmy gorąco pragnąć tego, by Pan Jezus wrócił. Zacznijmy gorąco wspominać to, myśleć o tym wtedy, kiedy spożywamy wieczerze. Myślmy też o innych rzeczach, które są w wieczerze, bo nie chcę umniejszać tych pozostałych, ale czasu jest tyle, żeby przedstawić tylko jedną z nich. Myślę, że bardzo ważną, a bardzo rzadko mówioną, bardzo rzadko dotykaną. Dlatego chciałem się z tym z, tym z wami podzielić. Postańmy, podziękujmy Panu, pomódlmy się. Dziękujemy, że objawiłeś się przez to Słowo i wciąż siebie objawiasz. I tak, Panie, potrzebujemy tego, potrzebujemy znać Ciebie, poznawać Ciebie, wzrastać każdego hmm. jednego dnia w poznawaniu naszego Boga. Dziękujemy za te księgi, które nasz ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć i rozszyfrować. i Czytamy je czasami i gdzieś widzimy nasze ograniczenie w pojmowaniu tych treści, tych zapowiedzi, tych obrazów Jakże łatwo jest popaść w jakieś dogmatyzowanie i spory nawet oznaczenie tych symboli liczb i tych wszystkich rzeczy, które pozostają dla nas w wielkiej mierze zagadką. Daj Panie byśmy poprzez te wszystkie mgły naszej ludzkiej słabości dostrzegali Ciebie i Twoją chwałę i te jasne zapowiedzi, które wynikają z tych słów, ufając, że te inne rzeczy też w swoim czasie nam objawisz. I to czynisz, Panie, gdy rzeczywiście czytamy Twe Słowo, coraz więcej rozumiemy. Gdy po raz kolejny nasze oczy przebiegają po tym świętym tekście, kolejne wiersze stają się dla nas zrozumiałe i kolejne wiersze ożywają. I Ty w swoim czasie, Panie, dajesz zrozumienie tym, którzy Cię gorliwie szukają, którzy nie są tylko studentami Twego Słowa właśnie w takim cielesnym sensie, ku poznaniu, ku zrozumieniu, by się tym chwalić, czy wynosić, czy wspierać z innymi. Ale jeśli Panie szukamy Ciebie, jeśli uniżamy się przed Tobą, wtedy Ty dajesz pokornym łaskę zrozumienia i objawienia i to Słowo rzeczywiście wnosi w nas życie, które jest w Tobie Panie. Prosimy, daj nam łaskę i zrozumienie i wytrwałość zgłębianiu Twojego Słowa i poznawaniu Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Amen. Amen.